Okej, okay, cześć. Dzisiaj jest sobota, 29 dzień czerwca 2013 roku. No i co jest taka godzina popołudniowa, nie wiem jaka dokładnie myślę, że jest po 12:00. a może pierwsza no i idę sobie na ryby. Stwierdziłem, że dzisiejszy. Dzisiejsze popołudnie spędzę sobie gdzieś trochę nad wodą, nad takim kanałkiem, który jest blisko mnie, no niecałe 10 minut samochodem i właśnie sobie tu przyjechałem i idę pobawić się wędką z Lidla za 12 funtów i co, i tam spróbuję coś nagrać, jakiś dzisiejszy odcinek, który pewnie ukaże się kilka dni później, ale... No. Nie jestem pewien, czy ja tu mogę wędkować tak naprawdę, bo jest taki mostek nad kanałkiem i on ma dwa zejścia do rzeki. Nie, jedno zejście ma. I żeby przejść pod tym mostkiem, jeżeli się chce przejść pod tym mostkiem w bok, to, o, skrzypiąca furtka, to tutaj jest tabliczka, że, że tam yy, trzeba zapłacić za wędkowanie. Ale zakładam, że w drugą stronę nie w takim razie, więc idę w tą drugą. bo nie chcę płacić. Dopiero co opłaciłem licencję wędkarską. I o tym wam za chwilę też opowiem. O! Pusto jest, nie ma ludzi. Okolica całkiem sympatyczna. Może zrobię, mam ze sobą aparat, to może zrobię kilka zdjęć, a tak po kolei jakby zdjęcia tego mostku może zrobię. I.. Gdzieś Wam udostępnię te zdjęcia, a tutaj droga nad kanałkiem będzie też sfotografowana. O. także może w tym odcinku yy, będzie też jakaś fotoprezentacja tego, co się wydarzy. Mam nadzieję, że coś się wydarzy, coś złapie. No już byłem tutaj dwa razy, Łapają tylko takie małe okonki. Jednego chyba leszcza ale, albo krąpia, nie wiem, nie wyciągnęłem go do końca z wody. Wiatr jest taki niezbyt silny, więc mam nadzieję, że nie będzie specjalnie dmuchał w mikrofon i jakoś ogarniemy ten odcinek. No dobra, znalazłem sobie miejsce. Tutaj się rozpakuję zaraz, rozkładam ten cały sprzęt, którego zbyt wiele nie mam i spróbuję mm, złapać dużą rybę. to zarzuciłem. Na mały grunt, dosyć taki niecały metr chyba. Bo ten kanałek jest w ogóle płytki. I teraz sobie będę tutaj czekał spokojnie. Jest cicho, a raz na jakiś czas ktoś przechodzi z jakimś pieskiem, ale to jest mało kameralnie w sumie, jeżeli ludzie przechodzą, bo jest bardzo mało miejsca między rzeką, a między kanałem a, a tą ścieżką. Ale trzeba się z tym pogodzić. Większość czasu ludzi nie ma. Ryby się pluskają. Więc fajnie, to jest, to jest fajne, że się ryby pluskają, bo wiadomo, że są. Heh, I to jest pocieszające. Tylko pytanie, czy uda się coś dopaść. Założyłem czerwonego robala, drzdżownicę. Całkiem sporą. Pudełko, które też na zdjęciu pewnie zobaczycie, to jest ee, takie to. Dosyć duże pudełko. Za 3,5 funta. I robale są całkiem spore. No może przez chwilę nie będę gadał to może coś złapie i wtedy zacznę gadać dalej. Jak już złapię tą taką rybę pierwszą, która zachęci mnie do dalszej opowieści o... O głupio zrobić odcinek o wędkowaniu, jak nic się nie może złapać. No więc dajcie mi chwilę. Póki co nic nie bierze, no to wam powiem o wędce najpierw. Kupiłem wędkę za 12 funtów mniej więcej w Lidlu. Taki zestaw. I tutaj jest yy, wędzisko mniej więcej 1,5 m, czy 1,80 m yy, Teleskopowe. Taki mały spinning. No nic specjalnego. Ale ma już kołowrotek, ma żyłkę, yy, spławik, haczyk, ciężarki. To wszystko jest zamontowane już. Także po wyjęciu z takiej torebki fajnej, wygodnej do noszenia z rączką, możemy od razu tylko założyć robala i rzucać, albo inną przynętę. Jest w zestawie też takie ustrojstwo do wyciągania haczyków rybie z pyska. I o! No i kupiłem oprócz tego takie duże pudełko, którego jeszcze nie otworzyłem od paru dni, w którym jest zestaw haczyków, różnych takich dziwnych rzeczy, których nigdy nie widziałem. Są spławiki, jest też takie ustrojstwo znowu do wyciągania tego haczyka, ileś tam różnych rzeczy. To kosztowało chyba 7 funtów. Czyli jestem, przygo a jest, jest, jestem przygotowany no, na różne opcje, bo są jakieś różne rodzaje spławików. Jest, są też gumki do spingowania, jest jakiś wobbler jeden. Także można coś, kurczę, tu leci chyba znowu. To właśnie czasami coś potrafi przelecieć, i przepłynąć. Tu pływają te takie barki długie. One wtedy mącą strasznie wodę. Mam nadzieję, że dzisiaj na nie nie trafię, ale leci. czuję Coś mi się wydaje helikopter. Tutaj w ogóle dużo, dużo lata nad, nad, nad głowami, bo latają helikoptery, samoloty i to dosyć często się spotyka. Ten ruch jest tutaj jakiś taki wzmożony, powiedziałbym. Przeleci tu. Ostatnio, jak tutaj byłem, przeleciał mi dosłownie nad głową ten helikopter i był, no nie wiem, może 20 metrów nad ziemią maksimum. Wielkie takie bydle się przetoczyło. Żałowałem, że nie zdążyłem wyjąć aparatu i zrobić zdjęcie, bo fajnie wyglądał. Tak, to helikopter poleciał A, dosyć wysoko i już znika stąd. No, tak więc sprzęt wędkarski mam nie najwyższej klasy, ale mam nadzieję, że wystarczający do takich rybek, jakie tutaj są. Tylko wydaje mi się, że grunt jest ustawiony, ten przypon jest za długi. Ja bym chciał mniejszy grunt zrobić, więc chyba go będę musiał zmodyfikować. I tak, no i sobie siedzę. Lubię siedzieć na rybach, nawet jak nic nie łapię. Chociaż wolę, jak czasami coś, chociaż trochę się dzieje. A to jest wtedy pocieszające, ale dla samego siedzenia, relaksu, kontaktu z naturą. O ile pogoda oczywiście jest taka przyjemna, dzisiaj jest przyjemna, jest ciepło. W koszulce z krótkim rękawem sobie można siedzieć. Nie znam dokładnie przepisów odnośnie wędkowania w Anglii. Trochę czytałem, ale jeszcze wszystkiego dokładnie nie połapałem tutaj. No, zasadnicza różnica między tym, jak jest w Polsce, a tutaj to to, że tu się nie zdaje egzaminów na żadną kartę wędkarską. Wykupuje się licencje. Są dwa typy licencji. Jedna droższa, uprawniająca do łowienia wszystkiego i tańsza, do upra uprawniająca do łowienia większości chyba ryb bez niektórych, ryb, nie wiem jakich. Z tego, co czytałem, to akurat nie tych, które mnie interesują. Poza tym w ogóle mnie nie obchodzi, bo ja tych ryb i tak nie zabieram nigdy, a tutaj w Anglii w większości przypadków nie wolno zabierać ryb. Znaczy, przepisy mówią, że niektóre można, ale większość miejsc jest obwarowana przepisami takimi, że no praktycznie nie można. Nie wiem dokładnie gdzie i jak, ale na wszelki wypadek załóżmy, że nie można. A jak chcemy brać, no to musimy się upewnić, gdzie można, a gdzie nie. Jakie ryby. No i co? No i się kupuję tą licencję. Kupują się łatwo, bo można na trzy sposoby. Online, przez telefon i na poczcie. Ja kupiłem sobie na poczcie. Wydali mi od razu taki kwitek na rok. To 27 funtów kosztuje i że przez ten rok mogę wędkować. Dzisiaj mi przysłali licencję pocztą, już tak, taką kartę jakby, m, którą się mogę posługiwać. A wcześniej mogłem chodzić tylko z tym rachunkiem z poczty. Tam jest moje imię, nazwisko i i że to jest właśnie licencja opłacona. Tutaj wiele rzeczy w Anglii działa tak, że natychmiast po opłaceniu to funkcjonuje. Nawet jeżeli nie mamy dokumentu. Bo można udowodnić to później. Tak samo jak się nie ma na przykład prawa jazdy podczas jazdy samochodem. Można donieść w ciągu tygodnia na policję i pokazać, że, że się jednak ma. Tak, trochę bez takiej większej napinki to działa tutaj. I to jest akurat fajne. Tak samo ubezpieczenie samochodu, o którym Wam kiedyś opowiadałem. Też jak ubezpieczymy samochód prze, y, online czy przez telefon, to to od razu działa i nie musimy mieć przy sobie tych papierów. Wystarczy, że wiem, że mamy. To jest zawsze do sprawdzenia, więc y, nikt nie będzie zakładał, że nie mamy, jeżeli mówimy, że mamy i potrafimy to później udowodnić. A tutaj coś płynie. Tu się coś rzuciło. Kurde, a mnie nic nie pyka nawet. Holender. Muszę chyba pokombinować z tym gruntem. No dobra, to ja zmieniam w takim razie gruncior. Chyba przytnę żyłkę, założę krótszą, na przyponie i spróbuję jeszcze raz. No właśnie, przepłynęła taka jedna łódź. Taka długa barka, wąska. Na niej sobie siedzieli ludzie, pili sobie szampana. Tak fajne, takie sielskie życie sobie prowadzą. Byli na tyle mili, że wyłączyli silnik na chwilę. Znaczy zmniejszyli jego obroty. Jak dopływali, przeprosili bo popłynęli sobie dalej, o. No I tak bardzo mi tej wody nie zmącili. Ale co nie zmienia faktu, że no nie bierze mi nic wcale. Zmieniłem grunt na mniejszy, teraz na większy i tak kombinuję. Te ryby się ciągle pluskają gdzieś, ale brać nie chcą, kurde. No, że jak się pluskają, to znaczy, że nie są głodne. Są teraz radosne. No i, I tak. Miami, pierwsza godzina prawie, płynie następna łódka, no kurde. Kilka łódek, jeden kajak później, już mam duży grunt i rzucam jakieś 2 metry od brzegu i co chwilę mam takie drobne brania, ale jakoś nie mogę zaziąć Może to za mała ryba, może robak za duży, nie wiem, kombinuję dalej. Ale coś się dzieje, tak, czyli nie jest tak całkiem nudno. Muszę tutaj się zakręcić jakoś bliżej. O, co? O, o, o, o kurde, i znowu nie zaciąłem, no dobra, na razie robię przerwę w nagrywaniu znowu znaczy, Co chwilę robię przerwę, ale kurde tu jest jakaś szansa, coś tu jest, Ach, ale były emocje, o jakiś piesek przyszedł no i złapałem, słuchajcie leszcza. Takie ona oko prawie kilogram. Znaczy mniej niż kilogram, ale ciężki był Chwilę powalczył, nie za dużo, ale go wyjąłem i, i, i satysfakcja jakaś jest, że wreszcie coś się udało wyhaczyć. No więc zarzuciłem znowu i czyli co? Okazuje się, że no nie wiem, półtora metra od brzegu, na płytkim kanałku, na dużym gruncie, na czerwonego. O, jakby co. No to teraz sobie... Mm, Czaje się dalej, no bo kurde, ale już satysfakcja, jest zdjęcie zrobione, może takie trochę byle jak, bo to emocje były, on się tam tu wyrywał, śliskie, to takie paskustwo. No, ale coś mi chyba prowadzi? No, coś tam się dzieje. No dobra, to opuszczam was na chwilę. ten odcinek taki trochę może być bez sensu, że w zasadzie wam mówię, jak siedzę nad wodą. No, ale może jeszcze coś wymyślę, mądrego do powiedzenia. Na razie to mam mówię, co bierze, a co nie bierze i na co. O! Takie szkolenie. Kurs wędkarski, pichonta dzisiaj. Ha. Ja. Kurczę, i następne branie. Słuchajcie, co chwilę mam brania, tylko nie mogę zaciąć. I tym razem właśnie też znowu bierze, tylko to są takie brania dosyć zdecydowane. Spławik idzie gładko, głęboko pod wodę, ale jakoś nie mogę zaciąć. Bardzo możliwe, że to te leszcze tak biorą. Ja nigdy leszcze nie łapałem, szczerze mówiąc, zazwyczaj płotki o konie. Wydaje mi się, że lesz bie o, znowu bierze i ciągnie, prowadzi pod wodą, o jest coś, ale coś małego teraz. A, teraz to okonek, taki, ja wiem, 20 cm. Dobra, idę go wyhaczyć. W sumie to nie wiem, czy ja tutaj dużo nagram, wiecie co, bo... Wyszło na to, że już do tej pory, no jestem tutaj trochę ponad godzinę, złapałem do tego większego leszcza trzy okonie i jedną płotkę przed chwilą jeszcze. I co chwilę coś tutaj skupię, więc myślę, że dzisiaj dzień będzie udany, to jest partowny dzień, tak? Dzisiaj przyszła licencja i proszę bardzo ryby zaczęły brać. Czyli jednak biurokracja ma jakiś sens. No coś znowu skupię i teraz go lekko prowadzi. Właśnie, no to Ja nie mogę nagrywać równocześnie i łapać tych ryb. No, gdybym nie brało, to bym mógł do Was gadać. A że bierze, to, to nie pogadam. No może jeszcze coś potem powiem, takie podsumowanie. Za mną w ogóle jakiś traktor zaczął jeździć. Tak, trochę dziwniej. Ale ryby biorą, czyli jest ok. W ogóle wędkarstwo jest fajną sprawą. Jeżeli się wypuszcza te ryby na przykład. Mnie to pasuje osobiście, chociaż lubię zjeść czasami dobrą rybę, tylko nigdy mi się nie chce tego robić, jej tam patroszyć, smażyć i tak dalej. Ale jest to taki fajny sposób na relaks. Odpocząć, posiedzieć trochę na słońcu, jakiś pretekst jest, żeby siedzieć bezczynnie w sumie. No chyba, że biorą, to wtedy mamy co robić. Tak się zastanawiam, czy potem przerobić ten zestaw na spinning, jeszcze spróbuj ze spinningiem czy nie. Tak na razie, póki żrą, jest dobrze. O, i tyle. Co chwilę przychodzą ludzie z psami na rowerach. Kurczę, zrobiło się tutaj ruchliwie trochę. Ale oni mi nie przeszkadzają, tylko najbardziej mnie denerwują. Wiecie co, te psy, które przychodzą, wszystkie zawsze lecą do mnie i chcą się albo ze mną bawić, albo zabrać mi wędkę. Jeden próbował. No. I tak głupio trochę. Co z takim psem zrobić? Wrzucić go do wody, czy co? Tu rowerzysta właśnie pojechał. I tak, tu ruch się zrobił jak na Marszałkowskiej, powiem wam teraz, bo pogoda się zrobiła bardzo ładna, wyklarowała się, tak jest bardzo słonecznie teraz, fajnie. No, a ryby biorą cały czas. Jeszcze kilka okonków małych wyciągnęłem, takich, co się do niczego nie nadają, ale statystykę poprawiają, o. Parę słów jeszcze co do różnic takich między polskim wędkowaniem a tutejszym. Tutaj Wędkarze, jak się ich gdzieś spotyka, to są tak objuczeni sprzętem, mają tyle różnych gadżetów, wszystko za jakieś duże pieniądze chyba. Byłem raz w jednym takim większym sklepie wędkarskim, to powiem Wam, że połowa tego sklepu jest wypełniona towarem, którego w życiu nie widziałem. Nie mam pojęcia, do czego to służy Wszystko. Um. Anglia jest w ogóle jakby przyjazna wędkarstwu, no bo łatwo jest, nie trzeba zdawać żadnych egzaminów, tylko się idzie, kupuje tą licencję i można łowić. No nie za bardzo można te ryby brać, ale jeżeli chodzi o samo wędkowanie, no to tutaj rzeczek kanałów, stawów, tego jest mnóstwo. Czy jest to kosztowne się zastanawiam, bo te 27 funtów za licencję, którą kupiłem, to nie jest dużo, ale wiele łowisk jest tutaj płatnych. Więc nawet odcinki rzek, kanałów są często dzierżawione przez kółka wędkarskie. Czyli możemy sobie założyć kółko tam w kilku i, i wydzierżawić to, opiekować się tym terenem. I wtedy narzucamy swoje zasady, że na tym odcinku rzeki na przykład nie wolno brać ryby, czy wolno, czy ileś to kosztuje. Tam różne zasady możemy wprowadzić. Jedna z takich generalnych zasad tutaj dosyć ciekawych to jest taka, że Wędkarz jest zobowiązany do sprzątania po sobie łowiska i to powiedzmy, że w Polsce jest tak samo, ale tutaj jest przepis, który mówi, że nikogo nie interesuje, czy te śmieci wokół Ciebie są Twoje. Masz je posprzątać. Jeżeli zaczniesz wędkować na zaśmieconym miejscu i nie posprzątasz tego, to jeżeli przyjdzie kontrola, to Ty płacisz mandat. Nie interesuje to nikogo. Ma być posprzątane. Z jednej strony można powiedzieć, że niesprawiedliwe, czy coś, ale z drugiej strony jest to przepis, który no, ma ręce i nogi, tak? bo ma być porządek i tyle. Jak ci się nie podoba jest brudno, idź gdzieś indziej, albo posprzątaj, dbaj o tą rzekę, że, bo tak to każdy by mógł mówić, a to nie moje, tak? No i to, i to jest w sumie nie głupie. Może troszkę się wydawać kontrowersyjne tylko, ale moim zdaniem ten przepis jest ok. Dzięki temu tutaj nad rzeką jest faktycznie czysto. Nie ma żadnych śmieciuchów, jest ok. Jest naprawdę to w porządku. Mandat za nieposiadanie licencji, to jest, słuchajcie, 2,5 tysiąca funtów. E, czytałem statystyki, e, bo są publicznie dostępne w internecie, e, ile spraw wytoczono różnych, ile osób zostało ukaranych, to powiem Wam, że no 90 parę procent spraw kończy się ukaraniem wędkarza, który łamał przepisy, czy, czy to, że nie miał w ogóle licencji, czy to, że wędkował niezgodnie z prawem. E, bo na przykład wolno mieć dwie wędki na jedną licencję, e, można mieć cztery, ale trzeba rozszerzyć wtedy tą licencję, to jest maksimum co można mieć ze sobą, ale chyba dużo ludzi tego nie robi. po co od cztery wędki? No nie? Takie mi się wydaje to dziwne. No dobra. Teraz chyba zmienię stanowisko, rzucę w inne miejsce, bo tutaj chwilowo przestało brać. A może i dobrze, bo mam chwilę odpoczynku. Kurde, no a teraz przyszły dwa pieski i obydwa postanowiły wskoczyć mi na plecy. No i ja pierniczę. A ci ludzie nic nie mówią na to. No Taka tolerancja, czy co? Czy wędkarz to jest część przyrody, po której pies może hasać? pierdziele? jak mi jakiś dog dopadnie i zacznie dymać, to co wtedy? Też nie, nic nie powiedzą? Dziwne trochę. Hm. A ja im nawet tam wsadzać nie mogę za bardzo, bo nie wiem jak to się robi. Jestem bardzo kulturalnym człowiekiem. Nie, nie znam przekleństw, nie wiem jak komuś naubliżać. Spokojny, cichy, nie wadzi, nikomu siedzi te ryby, łowi. A trochę się boję mm, tu wychylać ze swoim akcentem polskim czy z tym, że jestem Polakiem, szczerze mówiąc, bo tutaj wszyscy myślą, no, a przynajmniej jest taka obiegowa opinia, że Polacy to te ryby tutaj wszystkie zabierają. Albo, że jedzą łabędzie i tak nie chcę być za bardzo potraktowany jako wróg publiczny numer jeden nad tym cholernym kanałkiem z tymi pieprzonymi psami, które ciągle po mnie łażą. No. Muszę wymyślić jakąś metodę na obro obronę przed psami. Przepłynęła kolejna łódka i znowu coś do mnie gadali. Ja się znowu uśmiechałem, robiłem dobre wrażenie. Um, Czy Rozumiem mniej więcej co mówią, tylko nie jestem pewien na jakim odpowiedzieć, więc tam... już Uśmiecham, mówię ok, you're right. Um, I, I nothing, I catch nothing. Bo nie chcę im tłumaczyć, że złapałem few little and one nice fish. Bo nie wiem, czy będę to mówił normalnie, czy nie. To jest tak trochę... Ja się nie wstydzę mówić po angielsku z błędami i niepoprawnie, bo na tym polega w sumie komunikacja, żeby próbować się dogadać, a nie się wstydzić. Ale teraz mi się nie chce wbijać w jakieś dialogi. Chcę, żeby oni przepłynęli, zabrali te swoje cholerne psy. O, bierze. I, i już nie bierze. I popłynęli. Albo poszli. Szkoda, że kanapek nie wziąłem, w sumie, bo coś bym zjadł. O, tu nie kolejna łódka. Wiecie co? Chyba sobie otworzę ten zestaw w pudełku z tymi gadżetami i zobaczę sobie z ciekawości chwilowo, nic nie bierze, zobaczę co tam, co tam jest w zasadzie. O, ważka siadła mi na spławiku. Dobrze, nie jest ciężka i mi go nie zatopiła. I to, no, i co tu mamy w tym zestawie? Zaraz otworzę taki audio unboxing zestawu wędkarskiego z lidla. Robię, proszę Państwa, i co my tu mamy? Spis rzeczy, które są w środku. Przede wszystkim to może, potem co poczytam. Pudełko z ciężarkami, cztery różne rozmiary. Takie zapięcia metalowe, do. no, żeby przypony przypinać. I to kurcze, nie mogę tego w ogóle wyjąć. Blender, nawet nie wiem, ile tego tu jest. Chyba dwa takie zestawy z tymi metalowymi zapięciami. Są takie małe haczyki zakończone główkami z, z okiem, czyli to jest do tych gumek. Kurde, tak to jest spakowane, czego wyję się można. Potem są te... O, coś mi bierze, sorry. No, no, no i co, i przestało, tak? Są też te takie gumki, te blokujące spławik na, na żółce. Są gotowe. A dużo gumek jest. No kurczę, no znowu bierze, no i co teraz? Bierze, prowadzi, zaczynam nic. No to zarzuciłem jeszcze raz. Właśnie przeszedł pan wędkarz ma kilka wędek, plecak, tor z piciem z jedzeniem. Nie wiem czy on idzie na te ryby, czy nie, a no znowu mi bierze, no kurka wodna i co? I znowu zacinam, i znowu dupa. Słuchajcie, nie wiem, co to za ryby są, czy one są za małe, czy co? Że... No może są za małe, tak, a może to te leszcze biorą, bo poprzednio ten leszcz też tak brał, brał go, nie mogłem zaciąć, w końcu go ciapnąłem. Ach, jejku, jejku. No dobra, wracam do gadżetów z Lidla. Są jeszcze jedne gumki, jakieś takie rurki gumowe kolorowe, błyszczące. Nie wiem, do czego to jest. Czy to jest, kurde, imitacja robaka? Czy bum kalaka. Nie mam pojęcia, co to jest. W ogóle nie wiem. Czy w czasie, kiedy ja nie chodziłem na ryby ostatnio, wędkarstwo się tak zmieniło, że, że się używa jakichś dziwnych rzeczy? Czy to, to jakieś kulki kolorowe, gumowe, nie takie plastikowe, z dziurką w środku. I nie wiem, czy to, co to czemu to ma służyć? Cholera, tutaj to są jakieś spławiki, które mm. nie wyglądają jak spławiki, bardziej jak lotki wyglądają do darta. Ja chyba będę musiał poczytać jednak tą instrukcję i się zorientować, co ja tu mam w ogóle, czy ja tego mogę używać i do czego. Jeszcze coś znalazłem, co wygląda jak... Jak kurczę blade, ja tego w ogóle wyjąć nie można, I tak to spakowali w takie przegródki plastikowe, a rzeczy, które są powkładane w te przegródki, są idealnie dopasowane do tych przegródek i jak tego podważyć, palcem nie ma. A, to zestaw haczyków, ym, przyponów już z haczykami, czyli to okay. No i są takie bombki plastikowe, co wyglądają jak boje. To nie wiem, czy to jest do żywca, czy do czego. Ja na żywca nie łowię, to pewnie mi się nie przydadzą. A może do czegoś innego. No, powiem wam, że jestem zaskoczony tym zestawem. O, znowu mi bierze, albo brało, bo patrzyłem w zestaw Lidlowy zamiast na spławik. No dobra, to skupiam się na spławiku teraz. I tak, kilka łódek później, wielu przechodniów, kilku rowerzystów, faceta z kajakiem na głowie i paru psach. Doszedłem do wniosku, że się będę stąd zwijał, ponieważ przyszedł pies i zrobił mi kupę pół metra ode mnie i tego już mam dosyć, to nie na moje nerwy. Tak więc kończę ten odcinek, moi drodzy. Ściskam Was serdecznie. Zapraszam do wędkowania, jeżeli ktoś lubi, bo to jest, no może nie sport, ale takie hobby, które jest fajne i relaksujące. Oczywiście, o ile nie ma psów. No, to na razie. Cześć. Do usłyszenia. Thank <laughs>